Minęła siódma. To program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności. Jedynki Maria Furdyna i Paweł Zieliński. Potężny pożar hal magazynowych pod Grodziskiem Mazowieckim z ogniem walczy 250 strażaków. Polski Komitet Olimpijski nie zerwie umowy sponsorskiej z Zonda Krypto. Służby alarmują, że porozumienie zawarto nie czekając na opinię ABW. Będą amerykańsko-irańskie rozmowy o pokoju. W ostatnim momencie Teheran dał zielone światło. Do Islamabadu leci J.D. Vance. 250 strażaków dogasza pożar hal w miejscowości Bramki niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Ewakuowano 19 osób, ranny strażak z urazem nogi trafił do szpitala. W nocy zapaliła się suszarnia warzyw i owoców. mówi młodszy kapitan Damian Dolniak z Mazowieckiej Straży Pożarnej. Spaleniu uległo 23 tysiące m2 dwóch hal oraz budynku socjalno-biurowego. Obecnie trwa dogaszanie oraz prace rozbiórkowa Z hostelu, który znajdował się przy zakładzie produkcyjnym, Ewakuowano 19 osób. A na miejscu działa także grupa chemiczna, która nie stwierdziła w powietrzu toksyn zagrażających okolicznym mieszkańcom. Bezpieczeństwo, w tym współpraca militarna i wzajemna pomoc oraz sytuacja geopolityczna na świecie. To tematy, które zdominowały. Międzyrządowy szczyt polsko-francuski w Gdańsku na czele z premierem Donaldem Tuskiem oraz z prezydentem Emmanuelem Macronem. Mamy bardzo podobny pogląd na obecną sytuację geopolityczną, mówił szef polskiego rządu. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Dokładnie tak samo odczytujemy potrzebę wzmocnienia suwerenności Europy, naszych państw. Chcemy konsekwentnie Wspierać tych wszystkich, przede wszystkim Ukrainę w oporze przeciwko agresji. Spotkanie w Gdańsku zorganizowano podczas pierwszego w historii Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Polski Komitet Olimpijski nie zerwie umowy sponsorskiej z zonda krypto. Mimo narastających kontrowersji prezes PKO-lu Radosław Piesiewicz przekonuje, że nie ma ku temu podstaw i jednocześnie zarzuca bierność służbom państwowym. Dziś oczekuje się od PKOLU, że mogliśmy przewidzieć tę sytuację. To ja zadam pytanie, jak my jako stowarzyszenie mieliśmy to wiedzieć? Mieć narzędzia i sprawdzić powiązania, jeżeli takie w ogóle są. Rzecznik koordynatora służb specjalnych zarzuca prezesowi PKO-lu kłamstwo w sprawie współpracy z zonda krypto. Jacek Dobrzyński wskazał, że komitet zawarł umowę pięć dni po wysłaniu ogólnego zapytania do ABW, nie czekając na odpowiedź. Część sportowców, którzy reprezentowali Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Mediolanie ma problemy ze spieniężeniem otrzymanych tokenów. Prokuratura regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo w sprawie zonda krypto, które obejmuje nie tylko zarzuty oszustwa i prania brudnych pieniędzy, ale również potencjalne powiązanie polityczne Rośnie liczba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 Diesel poniżej 7 zł, benzyna 95 za maksymalnie 6. To maksymalne ceny paliw na dziś na stacjach jest taniej niż wczoraj. Ale eksperci studzą optymizm. Choć ceny spadają, to wciąż nie można mówić o stabilnej sytuacji na rynku paliw. Tak mówił w Polskim Radiu 24 ekspert Konfederacji, lewiatan Mariusz Zielonka. Sumarycznie można powiedzieć, że rzeczywiście ten konflikt w długim okresie nie reaguje ceną na to, co się dzieje w geopolityce, ale będzie miał konsekwencje w tej zmniejszonej podaży tropy, no, tego surowa. Jest coraz mniej na rynku. Pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, rząd wprowadził na początku kwietnia w reakcji na trudną sytuację w ciśnieniu Ormus i blokadę statków transportujących ropę naftową. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. W mikrofonie Krzysztof Kuzak, pora na sportowe aktualności. Reprezentant Polski w zapasach w stylu klasycznym Mayrbek Salimow stanie dziś do walki o brązowy medal Mistrzostw Europy, które odbywają się w Tiranie. Pochodzący z Czeczeni zawodnik rywalizuje w kategorii do 63 kg. Wczoraj wygrał dwie walki z Bułgarem Nikołajem Wiczewem oraz Norwegiem Mortenem Torsenem i dopiero w półfinale przegrał z Rosjaninem Siergiejem Jemielinem. W walce o brąz rywalem Salimowa będzie Ormianin Karen Aslanian, mówi były prezes z Polskiego Związku Zapaśniczego, wicemistrz olimpijski z Moskwy Andrzej Suprona. Bardzo dobrze wypadł Maedbek. Świetnie sobie poradził z zawodnikiem No To jest zawsze klasa. No i, i z utytułowanym już Norwegiem. Walce o brąz nie jest bez szans.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 Polski radio. Program pierwszy jest 15 po 7. Sygnały dnia. Wtorek 21 kwietnia 111 dzień roku do końca roku 254 dni słońce wzeszło o 5:26 zajdzie o 19:44 dzień potrwa 14 godzin i 18 minut będzie krótszy od najdłuższego o 2 godziny i 29 minut a dłuższy od najkrótszego 6 godzin i minut 36 Imieniną obchodzą Abelard, Adar, Aleksandra, Anastazy, Anselm, Apollina, Apollo, Apolloniusz, Bartosz, Bartłomiej, Dobrosłuka, Drogomił, Felix, Konrad, Konrada i Żelisław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne, niechże się Państwu darzy. Jest 16 po 7, Grzegorz Osiecki i nasz pierwszy gość. Rozmowa dnia a gościem sygnału dnia jest Mikołaj Dorżoła, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. W pana resorcie bardzo nerwowo przed przyszłotygodniowym głosowaniem wotum nieufności pana szefowej? No oczywiście, no, trochę nerwowo jest, bo zawsze takie sytuacje wytrącają pewien rytm pracy, natomiast urząd pracuje, urzędnicy nie zajmują się polityką, i na szczęście. My dzisiaj potrzebujemy stabilności w koalicji rządowej. Pan premier myślę, że jasno się w tej sprawie wyraził w zeszłym tygodniu i... Takie różnego rodzaju awanturnickie zachowania niektórych przynajmniej polityków trzeba zduszać w zarodku. A niektórych to na przykład Bartosza Romowicza, który zapowiada, że zagłosuje za wnioskiem? Na przykład, no, który tam słyszałem jakieś historie, że podobno szantażuje cały klub, bo tam chyba jest jeden głos. Jak on odejdzie, to chyba klub się rozpada. Są tego typu zależności, więc no, to chyba jakaś prywatna taka wendeta. Nie wygląda to najlepiej. Nie chciałbym tego komentować, ale jak ktoś uprawia jakąś prywatną, taką vendetę przeciwko komuś personalnie i przekłada to na całe, y, całe stosunki polityczne w koalicji, no to chyba to już jest trochę za dużo. No ale to, y, pani minister, y, y, ale też, nie wiem, resort nie ma powodów do uderzenia się w piersi, bo y, tam jest taki katalog zarzutów. System kołcyjny to jest jedna kwestia, ale są też inne, które pana dotyczą. Kwestia lasów państwowych, kwestia prawa łowieckiego. No, wie pan, kwestia lasów państwowych wygląda tak, że mamy jedną z najbardziej stabilnych sytuacji jeśli chodzi o lasy od wielu, wielu lat i jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o podaż drewna, jeśli chodzi o procesy zmiany w lasach państwowych i jeśli chodzi o to w ogóle jak chcemy myśleć o na przykład zmianach klimatycznych, które dotykają bezpośrednio dzisiaj lasów. My dostaliśmy taką sytuację, w której lasy państwowe padły, zresztą zawsze padały trochę łupem politycznym, ale no bezprecedensowa sytuacja, która miała miejsce po tym jak ludzie Zbigniewa Ziobry w ramach koalicji PIS-u, PiSu i tej całej tam szerokiej prawicy, czy jak to się nazywało, doszli do władzy w lasach państwowych, pan Matecki na przykład. No to były, tam jest 60 spraw w prokuraturze, słynne billboardy za 50 milionów, jakieś no tak, rodzaju, że te, te zarzuty nie, nie dotyczą na przykład rozliczeń, czy, czy ich tempa, ale dotyczą tego kwestii dostępności drewna dla polskiego ale przemysłu. To, to ja tylko powiedziałem to jako wstęp, tak? to pokazuje jaka jest temperatura wokół lasów i jak, jakiego rodzaju politycznie mieliśmy w lasach. Natomiast te zarzuty jeśli chodzi o drewno, yy, one oczywiście cały czas opierają się głównie na fejkach, bo od dwóch lat walczymy w tej sprawie. My żeśmy przyjęli takie założenie na początku 2024 roku, ograniczając wycinkę w takich najcenniejszych lasach w Polsce. Naprawdę najcenniejszych lasach w Polsce, nie w lasach gospodarczych. I tam oczywiście ruszyła cała kampania. Yy, rząd obiecał to, tak, że my chcemy na terenach 20% lasów w Polsce zmienić system prowadzenia gospodarki leśnej w niektórych obszarach, na przykład przy miastach wzmocnić taką funkcję społeczną, funkcję przyrodniczą, gdzie ludzie spacerują, gdzie ludzie chodzą na, jeżdżą na rowerze, gdzie chodzą z psem na spacer, prawda, biegają. My musimy znaleźć takie obszary, są tak zwane lasy społeczne, nad którymi pracujemy, gdzie zmienimy system prowadzenia, że nie tylko pozyskanie drewna będzie najważniejsze, ale też te właśnie aspekty społeczne i środowiskowe. No i oczywiście w ramach tego została rozpętana jakaś nagonka. Drewno w, w w ogóle największy paradoks tej sytuacji, że w, w momencie, kiedy my zaczęliśmy robić te reformy, w ogóle drewno w Polsce, średnia cena drewna spadła o kilkanaście procent. E, drewna nie brakuje. Mieliśmy w zeszłym roku ponad 39 milionów metrów sześciennych na rynku. A rośnie e, eksport e, na rynki trzecie, do Chin zwłaszcza, czy nie? I, jeśli chodzi o eksport do Chin, no on z, znacząco spadł i to były dane, które pokazywaliśmy jeszcze w zeszłym roku. E, pracujemy z Krajową Administracją Skarbową, próbujemy uszczelnić ten system i chodzi o to, żeby tego drewna jak najmniej mniej wyjeżdżało. Tam była ta akcja właśnie prawda, z tym eksportem drewna do Chin. Dane pokazać się w zeszłym roku, to było o połowę mniej eksportu drewna do Chin versus to, co było to, wcześniej. To jeszcze wrócimy potem do kwestii lasów i pewnie do, do kwestii prawa ale ja pana chciałem zapytać yy, o te rzeczy, gdzie nie po drodze też jest. Yy, mówiliśmy o pośle Romowiczu, on jest autorem poprawki do ustawy o ochronie przyrody, która miałaby zmienić zasady tworzenia rezerwatów. Yy, I tutaj protest Przystują organizacje przyrodnicze, ale czy on nie ma argumentów? Poprawka, jak rozumiem, polegałaby na tym, czy zmiana tego prawa, że samorządy miałyby decydujący głos, jeżeli chodzi o to, czy rezerwat na danym terenie powinien powstać, czy nie? To tylko tak może teoretycznie tylko, powiedzmy, dobrze wyglądać. Natomiast ta poprawka jest z gruntu zła. I powiem dlaczego. Po pierwsze, dlatego, że konstytucja w Polsce mówi jasno, że państwo polskie jest obowiązane do tego, żeby skutecznie chronić przyrodę. Dzisiaj, jeśli chodzi o rezerwaty i takie naprawdę tereny w Polsce, które są chronione, które są niedotknięte ręką człowieka, to jest dużo poniżej 1% obszaru tego kraju. Jeśli chodzi o te rezerwaty, które my zaczęliśmy tworzyć w ciągu tych lat. No to w innych krajach ile jest? To różnie, na przykład we Francji, czy nawet na Słowacji, to jest około 5%, tak? Więc... I teraz spojrzymy sobie na... Spójrzmy sobie na tę sytuację w ciągu ostatnich 20 lat. W ciągu ostatnich 20 lat nie powstawało w Polsce zbyt wiele rezerwatów. No, jakieś powstawały takie powiedzmy tam po kilkanaście, może kilkadziesiąt hektarów gdzieś tam się zdarzało. My w ciągu dwóch lat stworzyliśmy ponad 160 rezerwatów w Polsce. I to jest dużo, jeśli chodzi o liczbę. Natomiast obszar to jest około kilkanaście tysięcy hektarów, tych nowych i tych powiększonych. I to jest cały czas... Zero poniżej, 0 poniżej, 0,07%, czy to nie, nie jest nawet 1%, nie jest nawet 0,10%, 0 10%, tylko poniżej tego to jest ułamek, to jest jakiś po prostu skrawek Polski, które, gdzie wiemy, że mamy cenne obszary, nie tylko lasy, tak? bo tam są jakieś rozlewiska, mokradła, miejsca, które dzisiaj pod kątem tych zmian klimatycznych, czy mamy kryzys, w marcu prawie nie padał deszcz. Mieliśmy dwa dni, gdzie padał deszcz. Teraz jest kwiecień, mamy dzisiaj 21 kwietnia. Ile było dni deszczowych? To jest kluczowy moment, gdzie powinniśmy patrzeć na te rozlewiska, jak na przykład w Ujściu Warty, piękny park narodowy. Czyli rozumiem, że resort wody pełno wody. Znaczy przede wszystkim pokazuje y, jakby abstrakcyjność tej, tej, tej propozycji. I powiem jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Argument finansowy, bo on tu głównie przemawia. Znaczy ja widzę tą poprawkę jako próbę wrzucenia takiej, takiej lobbystycznej wrzutki, prawda? Nie być może komuś chodzi o to, żeby teraz zabudowywać najcenniejsze obszary. Wie pan, no, ale stworzymy... boją się ograniczenia jakby swobody działania. Ale, ale to nie, nie jest terenie. prawda. To nie ma nic wspólnego z ograniczeniem, z ograniczeniem swobody gospodarczej. Powiem panu, dzięki stworzeniu tak zwanego mechanizmu subwencji ekologicznej. To jest naprawdę najbardziej solidarnościowy mechanizm, jaki stworzyliśmy. Dla wszystkich samorządów w Polsce działa tak zwana premia, czyli subwencja ekologiczna. I przykład jest taki, że województwo podlaskie w zeszłym roku z potrzeb ekologicznych, tej premii, tej subwencji dostało około 135 milionów złotych. Województwo zachodniopomorskie blisko 100 milionów złotych. To są pieniądze, o które samorządowcy walczyli przez ostatnie 20, może więcej lat. I to, są, to jest tak zwana Czyli my w Puszczy Białowieskiej samorządowcy w zeszłym roku dostali 14 milionów złotych tylko za to, że chronią tą przodę. My mówimy dzisiaj, słuchajcie, my jesteśmy z Was dumni, że wy chronicie najcenniejsze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Polski, i wszyscy razem się na to składamy. My się dokładamy, mieszkańcy jednego, drugiego, trzeciego województwa, po to, żeby na, na przykład chronić Puszczę Białowieską, bo jak wejdziemy do, w sytuację, gdzie my się będziemy teraz zastanawiać, czy my chcemy ciąć w Puszczy Białowieskiej, czy my chcemy chronić polski symbol przyrody, który jest znany na całym świecie, no to chyba odpowiedź jest jasna. Ale trzeba się na to ułożyć solidarnościowo, wspólnie i tak działa ten system, który ten rząd wprowadził. Dobrze, pan, bo zmierzamy do końca części antenowej niedługo będziemy przenosili się na YouTube, ale zanim to nastąpi, też chciałem poruszyć dwa tematy. Rozumiem, że pan ma apel do rolników dotyczących agrowłókniny, bo są tak, z tym problemy. Tak, tak. Chciałem zaapelować i bardzo prosić o to. Ja nawet osobiście ostatnio interweniowałem też u jednego z dalszych sąsiadów. Szanowni państwo, ta agrowłóknina tak pięknie się nazywa, prawda? Ale to nie ma nic wspólnego z yy, niczym pięknym, bo to, to jest, jest czysty plastik. To jest taki, yy, taki materiał, który używa się na polach teraz w tym okresie, zwłaszcza kwietnia, początku maja, kiedy są przymrozki, po to, żeby tam nie przymarzło, prawda? I to jest okej. Okay. Natomiast kluczem jest to, żeby tego nie palić. I chciałem Państwa zaapelować o to. To się osadza w glebie, to się osadza w tłuszczu zwierzęcym, w dzieciach. Ja miałem sytuację, gdzie trampolina dla, dla dzieci, prawda, na działce i obok beczka, w której była palona ta agrowłóknina. To jest czysty rak. To jest proszenie się o nowo w całej rodzinie. Gminy organizują takie zbiórki agrowłókniny. Można samemu zawieść to też na, na tak zwany PSZOK, w te miejsca odbioru selektywnej odpadów. I naprawdę to jest czysty rak. Bardzo proszę, żeby tego nie palić. Za to są też mandaty. Można stracić dopłaty unijne. Naprawdę to jest poważna sprawa, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo, nasze zdrowie. No, widać, że kiedyś polono wiosną, wypolano trawy, a teraz agrowłókninę, ale tego nie polecamy jeszcze e, chciałem zaprosić na dalszą część rozmowy do serwisu YouTube i tam poruszymy kwestię tego, nie jak e, ludzie e, obchodzą się z przyrodą, a jak przyroda wkracza do miast, czyli zwierzęta, które pojawiają się w miastach. Zapraszamy na dalszą część rozmowy z wiceministrem Mikołajem Dorżołą. 26 po 7. Program pierwszy Polskiego Radia. Kolejna rozmowa dnia o 8.15. Naszym gościem będzie poseł PiSu Janusz Cieszyński. Gdzieś jest drugi brzeg Jeszcze tylko spacer przez ciemność Znał takich mień ale słońce musi wzejść, na pewno Od tylu lat dostaję w kość Nadszedł czas, by oszukać los Nie porzuci nadziei Kiedy popiół się zmieni Dziękuję. Yeah. nie porzuci nadziei kiedy popiół się zmieni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 kiedy w popiół się zmieni, to powróci jak... Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia. Witam Pana, Panie Redaktorze, ponownie. O nas, radiowcach to się mhm. mówi tak, że my przez te słuchawki to bardzo często mamy ten słuch przytępiony. Co? Nie wiem, proszę Pana, no to... Co? Halo? A no właśnie, a kiedy Pan sobie badał ostatnio słuch? Proszę Pana, stosunkowo niedawno. Mhm. I? I wyszło, że wszystko jest super. U mnie podobnie. Powiem Pan, nawet więcej, okazało się, że mój wiek taki słuchowy jest mhm. niższy niż ten... Metr, czyli tak, 45, tak? Ho, ho, ho, ho, ho, Taki ho, ho, ho. żarcik. Ale żeby to o tym nie <śmum> nieprzypadkowo, ponieważ wczoraj dzwoniła do nas pani Magda <śmum> z okolic Poznania i zaniepoko, znaczy zaniepokoju, zainteresował mnie, nie wiedzieć czemu, być może niektórzy będą mieli jakieś nie, nieprawdziwe teorie na ten temat, dźwięk, który towarzyszył temu <śmum> właśnie jej raportowaniu. Dzień dobry. Upragniony deszcz, na który bardzo długo czekaliśmy. Wszystkim Słuchaczom życzę udanego tygodnia. Pozdrawiam. Magdalena. To dźwięk, Pociąg, chyba. dźwięk z wczoraj był. Tak, tak, mm -hmm. tak, tak, z wczoraj. I słyszał pan te, te dźwięki? Tak, tak. Coś jak łączenie szyn. Czy mm. nie? Nie w tym kierunku? Proszę pana. Ja od, razu stwierdziłem, może nie, ja od razu stwierdziłem, że to jest dźwięk szklanych butelek. A, może. Ma pan bardzo dobry słuch ponieważ przewoziłam w samochodzie buteleczki po sokach. Już szykuję się na przetwory, więc to tak dudniło w moim samochodzie. Tak. Butelki? butelki, butelki, butelki zawsze pozna. Wiedziałem, że jakaś, jakaś historia się pojawi. No, ale bo przetwory robisz Siódma Mhm. Szkoda wolności. Paweł Zieliński. 15 tysięcy metrów kwadratowych spłonęło na miejscu. Trwa to gaszanie i prace rozbiórkowe. Strażacy walczą z pożarem hal magazynowych pod Grodziskiem Mazowieckim. Akcja może potrwać co najmniej do południa. Poszkodowany został jeden strażak ratownik. Uległ on lekkiemu wypadkowi urazu nogi. Jutro lub w czwartek Komisja Europejska ma zatwierdzić polski wniosek o wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustaliła to brukselska korespondentka Polskiego Radia, a chodzi o czwartą transzę w wysokości około 29 miliardów złotych. To m.in. projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy te dotyczące sieci energetycznych. Bezpieczeństwo, w tym współpraca militarna i wzajemna pomoc oraz sytuacja geopolityczna na świecie to tematy, które zdominowały międzyrządowy szczyt polsko-francuski w Gdańsku. Premier Donald Tusk rozmawiał z prezydentem Emmanuel Macronem. Podzielamy dokładnie te same obawy dotyczące dzisiejszej niestabilności geostrategicznej. Mimo napięć Ministerstwo Klimatu pracuje bez przeszkód. Zapewnił o tym w jedynce wiceszef resortu Mikołaj Dorożała, a źródłem tych napięć jest przyszłotygodniowe głosowanie nad odwołaniem minister Pauliny Henik-Kloski. My dzisiaj potrzebujemy stabilności w koalicji rządowej. Pan premier myślę, że jasno się w tej sprawie wyraził w zeszłym tygodniu. Lekarze apelują o oddawanie krwi przed majówką. W czasie długich weekendów jest mniej dawców, a zapotrzebowanie na krew rośnie. Pacjenci potrzebują krwi bez względu na to, czy są święta, czy nie. Najbardziej są grupy A, A- oraz 0-. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o ósmej. Na program zaprasza jego sponsor: Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Pogoda. A wiedzą państwo, bo pa, pani Justyna do nas dołączyła, dołączyła jakie, już. jakie przetwory robi pani Magda? No nie ja wiemy. Wie, ja wy... Soki jakieś, tak? No, no właśnie, no, no posłuchajmy. Dzień dobry, Mosina pod Poznaniem. U nas dzisiaj niestety minus jeden, więc przymrozki. Dobrze, że udało mi się wczoraj nakryć y, drzewka przed tym mrozem. Czyli to muszą być drzewka no. owocowe i z wiśnia. tych owoców musi być jakieś Wiśnie, przed... pewnie, myślę, tak? że wiśnie. Mm -hmm. Bo tam zamiast owoców są teraz te kwiatuszki, trzeba uważać, żeby one nie Bardzo. przemarzły, prawda? Tak, osłaniać. Mm -hmm. Też stawiam na wiśnie. Mm -hmm. <śmiech> tak, pan stawia na wiśnie. Tak, świetnie. A ty? Wielu A ty na co stawiasz? No, no. no wszyscy obstawiamy? Ja, ja stawiam Ty już na. już wiesz przecież. Ja stawiam na jedynkę. Ojej. już od stu lat chciałoby się powiedzieć. Pięknie, <laughs> jak zwykle. Paweł, dziękuję. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Tak zupełnie poważnie, szanowni państwo, to y, y, dobra rada dla wszystkich sadowników w tej najbliższej nocy, także proszę zadbać o drzewa, drzewa owocowe, bo będą przymrozki od minus jednego do plus dwóch, cieplej trochę na wybrzeżu, bo trzy stopnie, ale z kolei na, pań, na pańskiej, na pani Podlasiu, ponieważ Co tam się dzieje na moim Podlasiu? Minus trzy. Słuchają jedynki teraz. Minus trzy. Ojej. A przy gruncie jeszcze z, jeszcze. Z z określić, tak, tak, więc proszę pamiętać o tym, żeby te, te drzewa jakoś przykryć. Może pani by się tym zajęła teraz? Dobre rady. Pani doda. wyjeżdża do Katowic w przyszłym tygodniu przyjdzie a, z takimi na informacjami. EKG. Na EKG, Europejski Kongres Gospodarczy. A my, Będą mamy, a my mamy Ebu za chwilę, proszę pani. No i świetnie, <śmiech> tak powiem panu na to. <śmiech> Europejska Unia Nadawców złożyła nam życzenia radiowej jedynce, która Nie obchodzi dziwi mnie ile. To. No proszę Cię. No ile? No jakie to jest pytanie. No sto lat, no. Przecież no. 100 lat to chyba jest oczywista sprawa. Dziwne, Świętujemy. że... Świętujemy. Szkoda tylko, że nie było Pani na urodzinach. A szkoda, no. że wczoraj Pana nie było na torcie. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Autopromocja.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 Autopromocja. A pani Justyna mówiła przed godziną o wydatkach na zwierzaki. Tak, mówiła, mówiła, I że rosną. Tak, i zgodziliśmy się, że bardzo wielu z nas i tak powinno być. Traktujemy te zwierzaki jako członków rodziny, więc po prostu wydajemy. Tak, no, tak trzeba. trzeba, trzeba, no właśnie trzeba. No, te wydatki na moje dwa owczarki niemieckie i parę kotów wzrosły bardzo znacznie, ale cóż, tego oddania i miłości w oczach. Em, Nikt nie zastąpi. One są no tak. warte każdej Dwa wczarki, i to... kilka kotów to nie jest mój jeden kot, myślę, jeśli A chodzi jak? o wydatki. Pytanie, jak one żyją ze sobą? No. Psy z kotami. No, najpewniej dobrze. Po pierwsze, ekonomia. Ja nie wiem, jaki jest klucz tych mm, Pani dzisiejszych tak, występów. Najpierw tak, wydatki na zwierzaki, teraz wydatki ja, na remont. Ja Ci mogę powiedzieć, ja wybieram to, co jest ciekawe według tak, mnie. Świetne. Tak to właśnie Wydaje. wygląda, ale nie dla mnie ciekawe, tak. tylko dla słuchaczy. Czy trafiam? Mam nadzieję, Oczywiście, że tak Oczywiście, że Pani trafia. Nadzieję, że Trzeba sięgnąć jest. głębiej Bardzo do kieszeni. Się Jak się planuje remont, to człowiek sobie tak zakłada, że to, to, to... I no, zawsze wyciek, jest więcej. Zawsze jest więcej. Ale teraz tak, mamy badania. Dlaczego Pani ja wybieram takie tematy? Bo też mam pewne raporty i fajne wyniki. Otóż tak, w tym sezonie wiosenno-letnim 40% z nas planuje remont lub większe prace w domu i większość z nas chce przeznaczyć na ten cel mniej niż 10 tysięcy złotych, czyli mamy takie wyliczenia. Tak wynika z badania Santander Banku. Polacy w większości koncentrują się głównie na mniejszych pracach tak, by ograniczyć te koszty, bo te koszty też rosną. Tymczasem eksperci z rankomat.pl oni policzyli taki koszt gruntownego wyremontowania takiego średniego mieszkania o powierzchni 45 m2 z podziałem na pomieszczenia oraz wydatki na materiały i fachowców. Bardzo ciekawe badanie i dlatego o tym mówię. Ogólnie jest drożej niż przed rokiem o ponad 2000 zł za całość. Jeżeli patrzymy na te tak duże wydatki, to te 2000 zł nie robi aż tak dużego znaczenia. O tym mówi Grzegorz Demczyszak z rankomat.pl. Gruntowny remont mieszkania o powierzchni 45 m2 w tym roku to wydatek rzędu 67 tysięcy zł. Około 65% tej kwoty pochłaniają materiały i wyposażenie, a 35% robocizna. Najdroższa jest kuchnia, której remont kosztuje średnio 26 736 zł. Z kolei w łazience najmocniej widać koszt pracy specjalistów. Sama robocizna to średnio 10 992 zł. Dla porównania remont salonu to około 13 tys. A sypialni 7000 zł. Panie Grzegorzu, te dane, które pan podawał, to są sprzed 10 lat. Słuchajcie, to jest średnia. Rozumiem. Średnia. Wy mówicie o Warszawie mm -hmm. i to jest bardzo ważne. Pamiętajcie o tym, bo tutaj też i e, nasza realizatorka jest trochę oburzona, jeśli mm -hmm. chodzi o te ceny. To niech sobie ale weźmie ja teraz... fachowca z Podlasia. Weźmie taniej, tak? Może wziąć taniej, ale tu przyjedzie, to też będzie kosztować. To nas kosztuje ten przyjazd tutaj. I ja teraz powiem tak. Jeśli chodzi o tych fachowców, to hydraulik w Warszawie to jeden z najdroższych fachowców na rynku. Stawka godzinowa od 150 do 250 50 zł brutto. Elektryk bierze w Warszawie od 130 do 200 zł za godzinę. Glazurnik, tu najczęściej płacimy od metra kwadratowego ułożonych płytek. Stawka wynosi od 90 do 170 zł metra kwadratowych za robociznę. Za samą pracę bez kosztów płytek i kleju, to jest ważne. A ceny tych materiałów wykończeniowych, one są bardzo zróżnicowane. No i tu na szczęście mamy w czym wybierać i te ceny są też bardzo różne. O tym mówi Dariusz Witeska z jednej z warszawskich firm e, remontowo-budowlanych. I tak na przykład porządny klej elastyczny do płytek można kupić w granicach między 40 a 70 zł. O tyle w przypadku płytek, no to różnice są gigantyczne. No, może być to od powiedzmy 20-30 zł na promocji do 300-400 zł za metr kwadratowy. Podobnie jest z farbami. Jakieś renomowane marki mogą kosztować między 300 a 600 zł za 10 litrów. Natomiast tańsze marki z reguły między 200 a 400 zł za taki pojemnik 10-litrowy. Farby w marketach można kupić oczywiście taniej w przedziale między 90 a 150-180 zł za już całkiem przyzwoitą taką jakość. Oczywiście samodzielne wykonanie przynajmniej niektórych prac remontowych może znacznie obniżyć koszty, bo ekipa kosztuje, ale to trzeba umieć robić. No żeby umie zrobić. Robić. Właśnie mam problem, bo założyłem wentylator powietrze w, w, w łazience, ten łazienkowy mm -hmm. i za, za nic nie mogę sobie poradzić, bo on ma tam ten hygromet, ten czujnik wilgotności i mam też timer. I, I włącza mi się razem ze światłem i mi się gaśnie. Boże, A chciałabym, żeby się włączył... Nie no mam. <laughs> Ale ja ci w tym nie pomogę, nie ja. Mm -hmm. No właśnie, trzeba zapłacić. Dobre słowo I gdyby pani była w sobotę na koncercie, to by pani usłyszała na żywo na przykład tę piosenkę. A? No i po co te wypominki? Czy A? każdy o tym ja musi wiedzieć? Czutko. pani tak. Potargał jak. Po co więc wracać do tamtych lat? zgubionych? nie znajdziesz już jak przejdziesz świat i wszerzej wzdłuż jak na włosach potargał wiatr dawno zmieniłam swych marzeń kształt i dzisiaj ty i dzisiaj ja to drogi i szczęście O targowiak, wyrzuć z pamięci ostatni ślad. Bo dzisiaj ty i dzisiaj ja do drogi. aj ty i Ależ to było widowisko, Szanowni Państwo, marzy mi się taka trasa, wiesz, Michał Strałkowski jest razem z nami, który e, także był, widział i może potwierdzić, że to wyjątkowy spektakl muzyczny. Marzy mi się trasa, żeby Log razem z artystami i tymi gośćmi pojechał e, w Polskę z taką trasą, bo to jest niezwykła lekcja historii z udziałem e, Polskiego Radia Programu Pierwszego. Widowisko, obraz, światło, dźwięk, no to naprawdę robi niepokojące. Tak, znaczy to, to świetnie słychać oczywiście też, bo ja y, słuchałem też tego po prostu z anteny radiowej mm. i to fantastycznie brzmiało, ale też i to fantastycznie wygląda. Dziękujemy raz jeszcze za życzenia. Urodziny Jedynki. Stulecie polskiego radia. Życzenia i gratulacje dla Jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Francji. François Xavier Szemczak, de France Musique pour le groupe Radio France. Je souhaite un très joyeux anniversaire à la première chaîne de la radio polonaise. Droga Jedenko, wszystkiego najlepszego z okazji Oczywiście muszę teraz zaśpiewać 100 lat, sto lat, niech żyje, żyje nam 100 lat, sto lat, niech żyje, żyje nam Jeszcze raz, jeszcze raz nie żyje, żyje nam Niech żyje nam A kto? Jedynka A to świetnie i po polsku i po francusku to bardzo dobrze, wszyscy wiemy co zostało powiedziane Tak. E, Michał Strzałkowski Jego obecność już za chwilę stanie się jasna Michał ostatnio m, grał W szachy z dziećmi Pan gra w karty Piotr Zliwicz Od jakiegoś czasu właśnie Odgrałem karty na nowo przy grze z dziećmi I najczęściej gramy w Makao Też postanowiłem właśnie uczyć się I razem z dziećmi nowych, nowych Gier, które Teraz bardzo łatwo w internecie Na YouTubie można się nauczyć i jest to naprawdę świetna sprawa, bo potrzeba tylko talii, kart, ewentualnie dwóch i dalej. Nie trzeba mieć rozkładać też tych plansz. Takim małym zestawem możemy po prostu świetnie się bawić. No i właśnie taki mały zestaw mam teraz w ręku. O, proszę bardzo. Tak. Coś wypadło. Coś wypadło, Można właśnie. odwrócić? Tak, no można. I co wyszło? Joker, najwyższa Joker. karta w talii. No, szanowni, to nie jest Joker. Jak nie? A nie, to jest Walet. A, i o tym jest, z, tak, tak. bo taki kotek jest tu. Mhm. Szanowni Państwo, Narysowane. Michał Strzałkowski, czyli będziemy rozmawiać o tym, co na bieżąco dzieje się na, na scenie m, światowej, politycznej. No i tak nawiązując do, do tych kart, takiej metafory użyjmy karciane. Jakie karty ma w tej chwili Donald Trump? Bo on raz mówi tak, raz mówi tak, raz mówi tak, że z Iranem się świetnie dogaduje następnego dnia, że on za chwilę znowu może zaatakować. Telewizja CBS policzyła, że w ciągu ostatnich 48 godzin w sprawie Iranu Trump zmienił zdanie siedmiokrotnie. E, także rzeczywiście je zmienia. Ta metafora karciana też do niego wraca, bo pamiętacie i pamiętają państwo pewnie, e, kiedy był Władysław Załęski w ubiegłym roku w Białym Domu, to tam były te słynne słowa do prezydenta Ukrainy. Nie ma żadnych kart, kart, a on próbował tłumaczyć ja tu nie gram w karty. Mhm. My mówimy o sprawiedliwości, o prawie międzynarodowym, to nie jest gra w karty i Trump to źle odebrał wtedy. Ale a twoja obecność jest teraz... przypadkowa, no bo mija dzisiaj, tak? Tak, to znaczy, dzisiaj? dokładnie minie w, w nocy z dziś na jutro, tak, tak te strony sobie, czyli Iran i Stany Zjednoczone ustaliły. Natomiast dzisiejszy dzień jest absolutnie kluczowy, dlatego że do y, Pakistanu, bo Pakistan mediuje teraz między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, y, polecieć ma wiceprezydent J.D. Vance. Mają polecieć oczywiście Panowie Jared Kushner i Steve Witkow, czyli tacy z, no, tradycyjni negocjatorzy Trumpa, tylko że z nimi Irańczycy podobno za bardzo rozmawiać nie chcą. Znaczy, to i tak się wszystko odbywa przez pośredników pakistańskich, ale oni wolą, żeby kto inny był głównym negocjatorem, bo to panowie Witkow z Kushnerem negocjowali przed wybuchem tej wojny i podobno mieli Irańczykom powiedzieć, że już się dogadujemy, już tej wojny nie będzie, a dwa, trzy dni później bomby poleciały. Stąd według amerykańskiej prasy J.D. Vance jest tam mm, obecny, bo do niego Irańczycy zastrzeżeń nie mają, ale i tak był duży kłopot z tym, żeby doszło do tych rozmów. Iran. Jeszcze wczoraj wieczorem rozmawiać nie chciał, przekazywał, że nie ma po co. Ostatecznie przylecą także irańscy negocjatorzy do Pakistanu, a rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu Esmail Bagheri no cały czas podkreślał, że i tak Irańczycy za bardzo w dobrą wiarę Amerykanów nie wierzą. Mieliśmy już wiele dowodów na to, że Stany Zjednoczone negocjują w złej wierze oraz naruszają rozejmy. Obawiamy się, że tak naprawdę Waszyngton nie chce się poważnie zaangażować w proces dyplomatyczny. Wciąż jesteśmy ze sobą w stanie wojny. Rozejm jeszcze obowiązuje, ale liczba jego naruszeń oraz wzięcie przez Amerykanów na cel naszych portów i naszych statków handlowych bardzo skomplikowały całą sytuację mówił rzecznik tej dyplomacji irańskiej. No, Trump, mówiliśmy o tych zmianach zdania, on mówił na przykład najpierw, że Iran się już na wszystko zgodził, że już właściwie jest to porozumienie gotowe, on już wybiera się, do sprawdza, gdzie ten Islamabad jest dokładnie, gdzie, gdzie można podpisać tę umowę, a, a dobę później na przykład, że trzeba zbombardować wszystkie mosty, wszystkie elektrownie, bo Iran się nie zgadza na nic, więc opieranie się na słowach Trumpa jest dosyć trudne, jeśli chodzi o te negocjacje. No tak, ale w, w zależności od tego, co mówi, to tak na światowych rynkach ceny ropy sobie skaczą, prawda? bo można zrobić sobie taki wykres. A już jest nawet śledztwo w Stanach Zjednoczonych odpowiednich służb, które badają, czy ktoś na przykład wcześniej nie wie, co Trump mm. zamierza powiedzieć, bo jak to wpływa na ceny ropy czy kursy giełdowe, to zauważono, że na przykład kwadrans, czyli 20 minut wcześniej przed jakąś wypowiedzią Trumpa, ktoś kupuje albo sprzedaje Jakiś duże... Jakieś na przykład. I... Tak. To się nazywa insider trading i to jest znany sposób oszukiwania na giełdach od lat 80. -tych. Film Wall Street pierwszy, mm -hmm. ten z o insider tradingu, Klasem. Charlie Shinta tak, właśnie ma od ojca związkowca informację, że będzie strajk i to jest pytanie, czy on to wykorzysta na giełdzie, powie temu Gordonowi Gekko, Michaelowi Douglasowi, mhm. że będzie wahnięcie giełdowe, czy nie, powie. No, e, więc to, to, jest, to jest nic nowego. Natomiast no, na razie to jest śledztwo. Nikt nikogo za rękę oczywiście jeszcze nie, nie złapał. Natomiast no, nie wiadomo, czym się zakończą te negocjacje. Natomiast premier Izraela, Benjamin Netanyahu, wczoraj się spotkał z żołnierzami izraelskimi. No i ta jego wypowiedź sugerowała, że na przykład Izrael to, to by jeszcze tego rodzaju nie chciał. Wbiliśmy naszą flagę w serce strefy gazy. Wbiliśmy ją w górę Hermon na granicy z Syrią. Nasi piloci kontrolują niebo nad całym regionem. Dowodzi to naszej dominacji nad całą osią irańską, ale jeszcze zadania nie wypełniliśmy do końca. Świat widzi naszą determinację i uznaje nasze prawo do obrony. Przecież my bronimy nie tylko siebie, ale całego świata przed barbarzyńskim fundamentalizmem. Mały Izrael wraz ze swoim wielkim przyjacielem Stanami Zjednoczonymi niesie na swoich barkach całą zachodnią cywilizację. Mówił premier Izraela, no, świat to trochę inaczej ocenia, bo patrzy raczej na to, mm -hmm. że gospodarka się chwieje, ceny paliw wciąż są wysokie, a rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Tyzjerik, który apelował w imieniu rzecznika Antonia Guterresa o jak najszybsze otwarcie ciśniny Ormus wskazuje, że problemów się robi coraz więcej. Około 10, nawet 12 procent światowej produkcji nawozów sztucznych też jest obecnie zablokowana. Widzimy już silny wzrost cen nawozów oraz mocznika. Bardzo wysokie są też ceny paliwa, w tym rolniczego. I to wszystko będzie mieć kolosalny wpływ na sytuację żywnościową na świecie, ale też na zdolność narodów zjednoczonych do niesienia pomocy w razie, w razie klęsk. Mamy trudności z uzupełnieniem naszych zapasów. Więc z tych problemów gospodarczych jest cała masa, więc no, no, no wiele osób patrzy na to, czy w tym Pakistanie do tych rozmów ostatecznie dojdzie czy one cokolwiek przyniosą jakiś przełom. Na no, tak. rozumie się kończy. No, a to śledztwo kto prowadzi? No to są odpowiednie, odpowiednie służby, mhm. natomiast no, to, są, to jest część administracji rządowej. Ja rozumiem, że to, to jest tle twojego pytania. No ale przynajmniej do tej pory one zawsze w Ameryce działały niezależnie, mhm. więc, więc no cóż no. Prowadzą śledztwo. Zna pan jakieś sztuczki, karciane? No mam te talie. Ja znam taką sztuczkę, że jak się przegrywa, to można stół potrącić, karty spadają tak i nie. można uznać, że gra Słuchajcie, skończona. Grzegorz Osiecki w naszym studiu się pojawił. Wczoraj córka mnie uczyła. O. Jak to się nazywa, kiedy mamy dwie kubki? Chcemy je szybciutko potasować. O, to. Potasowanie? Ja nie jestem karciarzem, to nie wiem. Widzę, że, że pan jest w tym samym klubie, co i ja i redaktor Cieliński. Nie, nieprawda. Ja akurat gram, tylko że nie tasuję. <laughs> A Nie Nieważne kto tasuje, ważne kto przekłada, zdaje się. No właśnie. No dobrze. Michał Strzałkowski, będziemy śledzić, o której powiedz jeszcze raz, z czasu polskiego, to będzie w nocy, tak? Z, z... Koniec rozejmu? Tak. tak. No, oby się wcześniej udało porozumieć i ranowi i Stanom Zjednoczonym, choćby co do przedłużenia rozejmu, to już też byłoby dobrze. Na wszelki wypadek zatankować? Bo w tej chwili olej napędowy nie, ale... Nerwowość jest taka, że ja myślę, że już takich wielkich wachnień nie będzie i tak już jest nerwowo i drogo. Jedynka. Polskie radio. Pan sobie robi takie śmieszki z tego brydża a ja chciałem panu powiedzieć że nasza młodzież to jest w ogóle the best, jeżeli chodzi o brydżo. Ja sobie nie robię śmieszków, proszę pana. bo pan nie potrafi grać, tak? No tak, to prawda. Bo tak. A, żebyśmy zagrali, to potrzebny byłby, byłby jeszcze wydawca, ewentualnie Kasia z Zaszyby, tak? No Dobra, radę. Można mhm. z dziadkiem od biedy. A kto jest najstarszy w naszym towarzystwie? Dobra, nie było pytania. Inne padną do naszego gościa. Do Janusza Cieszyńskiego z PiSu. Tam też trwa rozgrywka.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 Zawsze chciałem zejść ostatnio z pola bitwy, jak bohater, jak król. Dzisiaj uciekam, uciekam jak tchórz, nim pojawił się wróg. Nim pojawił się wróg. Jeszcze nic nie mówiłem, już tracę głos Nie obiecałem nic, a łamie słowo Dopiero byliśmy tylko ty i ja e Już tłum, już tłum, już tłum Chyba mnie przy tym nie było Jak się wszystko skończyło Chyba mnie przy tym nie było Jak zacząłem się bać zejście z tak na bitwy Jak bohater, jak król Dziś uciekam, uciekam Jak cóż, nim pojawił się Co wtedy uwierzyłeś, że dziś nie wierzysz w nic Co pokochałeś, że nie kochacie mi Kim wtedy byłeś, że dziś jesteś nikim? Co się wtedy stało?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 Przecież mnie przy tym nie było Jak się wszystko skończyło Przecież mnie przy tym nie było Jak... Polskie Radio, program pierwszy, sygnały dnia Wracamy po ósmej Polskie Radio Jedynka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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Zakorkowany jest dolnośląski odcinek autostrady A4 w pobliżu węzła Konty Wrocławskie w kierunku Katowic. W związku z pracami remontowymi jest nie jest tam zwężona. Sporo problemy obserwujemy także pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód. Tutaj z kolei doszło do kolizji i autostrada jest zwężona w stronę Zgorzelca. A teraz województwo podlaskie i wieści z kierownicy. Słuchamy. Trasa 65 Knyszyn-Białystok na wysokości Dobrzyniewa wypadek, wahadełko. Pozdrawiam Łukasz. Dziękujemy Panie Łukaszu za to ostrzeżenie. Rzeczywiście obserwujemy tam już na drodze krajowej nr 65 spore korki i to w obu kierunkach. Poranne godziny szczytu w województwie mazowieckim zakorkowana i to bardzo poważnie jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta i to w zasadzie w obu kierunkach. Podobnie ekspresowa dwójka, południowa obwodnica pomiędzy węzłami Opacza Warszawa lotnisko także w obie strony oraz Krajowa Siódemka przed Warszawą od strony Płońska i Ułomianek. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Pomorzu, chociażby na obwodnicy Gdańska pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce a Gdańsk-Port, także na drodze krajowej numer 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim a samym Gdańskiem, a spore spowolnienia obserwujemy też na drodze krajowej i ekspresowej numer 6 niedaleko Lęborka i to zarówno w kierunku Słupska, jak i w stronę Trójmiasta. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.